To są informacje Polskiego Radia 24. Politycy obu partii potępiają próbę zamachu na Trumpa. Podczas balu dla dziennikarzy rozległy się strzały. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu z powodu wichur. Najwięcej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Iran wycofuje się z negocjacji. Kolejny zwrot w rozmowach z USA. Minęła 11. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Dwa zarzuty usłyszy mężczyzna, który próbował wtargnąć na gale z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. To użycie broni oraz napaść na funkcjonariusza federalnego. Przypomnijmy, podczas dorocznego balu dla dziennikarzy w hotelu Hilton rozległy się strzały. Agenci Secret Service wyprowadzili prezydenta USA, pierwszą damę oraz przedstawicieli amerykańskiej y, administracji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Próbę zamachu potępili już zarówno politycy partii republikańskiej, jak i demokratycznej. Było niebezpiecznie, oceniam na naszej antenie amerykanista z uczelni Korczaka, Marek Kawa. Ale był niebezpieczny, nie ulega wątpliwości, że, że pojawienie się w takiej odległości z aktywną bronią to jest mocny sygnał dla polityków amerykańskich. Myślę, że błąd popełniany nie tylko przez Amerykanów, to znaczy skumulowanie pierwszej, i drugiej, trzeciej osoby, bo tak się odczytuje jej wiceprezydenta i sekretarza stanu w, w jednym miejscu. No. Służby badają teraz dokładne motywy sprawcy. Zdaniem amerykanisty Wojciecha Kwiatkowskiego próba zamachu może wynikać z poczucia bezsilności, bo według wstępnych doniesień, napastnik nie był powiązany z żadną organizacją. Polityka w Ameryce bardzo się zradykalizowała, spolaryzowała. Ludzie no w sytuacji, jak nie mają argumentów, jak są w opozycji, jak ich liderzy nie rządzą i tak dalej, to się jakoś wszystko piętrzy i sięgają po prostu po broń po którą jest bardzo łatwo sięgnąć w Stanach Zjednoczonych. Policja przekazała, że zamachowcem był 31-letni mieszkaniec Kalifornii, Kol Thomas Allen, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Według nieoficjalnych informacji nocował w hotelu, w którym odbywała się kolacja. Najwięcej awarii na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu wichur, które przechodzą nad Polską. Około 25 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Według danych na godzinę ósmą bez prądu pozostaje około 25 tysięcy odbiorców, z czego najwięcej w województwie lubelskim około 12 tysięcy i na Podkarpaciu 5 tysięcy. Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W ciągu doby strażacy wyjeżdżali prawie 700 razy, by usuwać skutki silnego wiatru. W Lubelskiem drzewo upadło na auto dostawcze. 46-letni kierowca z urazem klatki piersiowej trafił do szpitala. Alerty przed silnym wiatrem obowiązują do godzin popołudniowych. Iran nie będzie prowadził wymuszonych negocjacji. Takie informacje płyną z irańskich mediów państwowych. Wczoraj delegacja rządu w Teheranie opuściła pakistański Islamabad, a w ślad za tym prezydent Trump odwołał planowaną podróż amerykańskich negocjatorów. Co może być powodem zerwanych rozmów, to sprawdzał Tomasz Sajewicz.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 Obraz polskiego rynku pracy, podobnie jak w innych krajach, najbardziej zmienia się za sprawą cyfryzacji i digitalizacji. W opinii wiceprezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pawła Jaroszka nie ma wątpliwości, że na sytuację wpłynie i już wpływa sztuczna inteligencja, która zmienia charakter wielu zawodów. Te wszystkie rozwiązania nowoczesne, AI-owe, technologiczne, robotyzacyjne odciążą ludzi od takich prostych czynności dnia codziennego i będzie można alokować pracę ludzką tam, gdzie to jest szczególnie Jak Niezauważalnie technologia z jednej strony zabiera niektóre prace, ale z drugiej strony otwiera możliwości dobrego funkcjonowania gospodarki przy nieco mniejszej liczbie pracujących. Z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że przeszło 85% małych i średnich firm zamierza utrzymać lub zwiększyć wydatki na inwestycje w cyfryzację. Już ponad 95 milionów złotych zebrano podczas internetowej zbiórki prowadzonej przez influencera Łatwo Ganga. Akcja wsparcia dzieci z fundacji Cancer Fighters kończy się o 16.00. Można ją śledzić na portalu YouTube. Pomysł wsparło wielu celebrytów oraz gwiazd ze świata sportu i kultury. Na streamie pojawiła się na przykład szefowa fundacji TVP Katarzyna Dowbor. Cześć, cześć, cześć. Jak się czujesz? Świetnie, Męczony? świetnie. Już się Męczony, się nie, świetnie. nie, ale głosy już nie ma ten wow. Słuchaj, chłopie, ja jestem zachwycona, naprawdę, ja jestem zachwycona tym, co robisz. A w ogóle to szok, no bo... Tak, coś niesamowitego, po prostu zabrakło mi słów, to pierwszy no. raz od 40 lat. No, nie, jest to piękna sprawa, ale wszyscy razem tutaj to robimy. Internetowa transmisja bije rekordy popularności od kilku dni. Pierwotny cel wynosił pół miliona i został osiągnięty w bardzo krótkim czasie.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 Na zachodzie słonecznie, z kolei na wschodzie więcej chmur, z których przelot nie popada. Lokalnie możliwe są też burze. Do tego silne wiatry. Ostrzeżenia obowiązują obecnie w dziewięciu województwach, na wschodzie, południu i na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Radio 24 Słowem wszystko jest 11.06 i oczywiście kolejny temat przed nami. Teraz hmm, pokażemy Państwu, no ale słowem, fotografie, które pokazują autenty, autentyczną radość i harmonię życia mieszkańców Gany. Ale to między innymi, a ja więcej nie będę zdradzał, bo to hmm, wszystko w audycji głębia ostrości. Natomiast po 11.30 też warto być z nami. Wtedy w tym studiu pojawi się redaktor Krzysztof Tadej, dziennikarz TVP. I między innymi o podsumowaniu pielgrzymki papieża Leona XIV do Afryki po mawiamy w Polskim Radiu 24. Zachęcam do pozostania z nami. Głębia ostrości. Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, widzę przed sobą mnóstwo pięknych kolorów. A jeśli o kolorach... To Państwa i moim gościem, prosto z Gany, jest Wojciech Zaremba. Witam cię Wojtku bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, dzień dobry. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogę być w tak zacnym programie. To taki świąteczny komplement od Wojtka dla mnie i dla Państwa, bo Państwo, nasi słuchacze też są integralną częścią audycji Głębi Ostrości. Powiedziałam o kolorach, bo gana jest pełna kolorów. Nie chcę tego za bardzo trywializować, ale to pierwsze, o czym myślę, patrząc na okładki książek Wojtka zaręby, Wojtka, który zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, ale między innymi fotografuje gane. Fotografujesz dzieci, fotografujesz ulice, fotografujesz też wyjątkowe sytuacje w ganie, które skupiają bardzo różnorodne, czy części tego społeczeństwa. Mówię tutaj tak enigmatycznie różne uroczystości, bo ostatnio pokazywałeś mi zdjęcia y, pogrzebu y, z znanej, wysoko postawionej osoby w Ganie, którą fotografowałeś. To było trochę tak, jakbym się przeniosła w czasie, dlatego, że y, wszyscy uczestnicy tej uroczystości y, byli tak niesamowicie ubrani, takie kolory, takie, dla nas to powiedziałabym to słowo, którego starałam się unikać, egzotyka, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, po prostu nie spotykamy na co dzień w Europie tak niesamowitych celebracji, tak niezwykłych, Przebrań, ubrań, sposobu zachowania i dzięki twoim zdjęciom, które zrobiłeś właśnie na tej uroczystości, które mam nadzieję też będą mogli państwo zobaczyć, ale o tym, gdzie wystawy i co, to będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać. No dałeś nam niezwykły obraz. Twoimi oczami pokazana uroczystość, na której byłeś jednym z dwóch y, białych y, gości na 6 tysięcy osób, Przeszło, pięć. przeszło. przeszło. To jest niesamowite, ale różnice kulturowe często nas bardzo mocno zaskakują. U nas śmierć jest czymś okropnym, strasznym. Bardzo się śmierci boimy, natomiast w Ganie śmierć jest pewnym etapem. Oczywiście ludzie wyrażają swój żal, wyrażają swój ból i jest im ciężko, ale jednocześnie są ze śmiercią pogodzeni i uważają śmierć jako etap w życiu, który prowadzi do lepszego świata. I w zasadzie różnica również jest w tym, że jeżeli w Polsce jak kogoś się spyta, co uważa za swój najważniejszy dzień w życiu, no to często się mówi narodziny dziecka, ślub, jest wiele wydarzeń, które są bardzo radosne i zachodzą nam w pamięć, to w Ganie wszyscy jednoznacznie powiedzą, że najważniejszym dniem w życiu jest pogrzeb że to jest coś, co jest jedyne, niepowtarzalne i dlatego musi być specjalnie celebrowane. Ja pytałem, mówię, no dobrze, ale dlaczego? Dlaczego? I właśnie pytałem, dlaczego nie dziecko, dlaczego nie ślub? I odpowiedź była taka, może trochę filozoficzna, ale powiedziano mi tak, wiesz, dziecko się rodzi, to jest fantastyczne wydarzenie, cudowne święto, ale to dziecko będzie rosło, będzie się rozwijało, będziemy mogli się cieszyć tym dzieciakiem, patrzeć jak dorasta i razem z nim żyć. Natomiast ślub oczywiście jest super, fantastyczny, bo mamy połączenie dwóch wspaniałych ludzi, którzy idą przez życie, ale oni przez te życie będą iść. Natomiast jeżeli ktoś odchodzi, to odchodzi już na zawsze, już nigdy z nim nie porozmawiamy, nie złapiemy go za rękę, nie zatańczymy, nie pokłócimy się, nie pośmiejemy i to jest ten ostatni dzień absolutnie ostatni, niepowtarzalny, kiedy możemy z tą osobą jeszcze być w postaci, że ona już nie żyje, jest w trumnie, ale jeszcze jest z nami i ją żegnamy. Dlatego to jest najważniejsze. I mamy zawsze taką nadzieję, że on przechodzi do lepszego świata, prawdziwego Boga, czego mu życzymy. I to jest takie pożegnanie jego do domu Boga z prośbą, żeby w tym domu Boga pamiętał o nas i nam tutaj żywym pomagał. I dlatego na zdjęciach, które zrobiłeś, poza wspaniałymi strojami, kobiety, mężczyźni, kolory, o których wspomniałam na początku, jest też uśmiech na twarzy. To, no, nie powiem, że to jest wesołe, tak jak wspomniałaś o tych innych uroczystościach, ale to też nie jest smutna uroczystość. E, powiedz, jak to jest? Ja oglądając twoje zdjęcia, e, patrzyłam, jak blisko podchodziłeś. koronowanych głów, e, e, książąt, e, e, no, kobiet, wszystkich... Czy ty jakoś nauczyłeś się być niewidzialny w, te, w tych uroczystościach? One trwają kilka dni, więc wyobrażam sobie, że już oglądanie ciebie z aparatem było jakąś normą, ale mimo wszystko to bardzo taka bliska relacja z osobami fotografanymi, a mówisz, że to było więcej niż 6000 tysięcy ludzi, więc powiedz jak. To trudno jak. jest policzyć i teraz pewnie wszystkich zaskoczę i zaskoczę ciebie, natomiast Oczywiście pogrzeb taki bardzo godny to on trwa trzy dni, czasami cztery, czasami tydzień. Natomiast ten pogrzeb, który mi się udało udokumentować, trwał dwa miesiące. I to była specjalna uroczystość, bo byliśmy zaproszeni na pogrzeb, mamy właściciela w zasadzie większości udziałów i licencji w przemyśle naftowym i gazowym w Weganie. Co za tym idzie osoba wyjątkowo majętna, która mogła sobie pozwolić na bardzo huczny pogrzeb. Było zaproszonych tam przeszło 30 rodzin królewskich. Wszystkie te rodziny, całymi dworami, często setki osób były na koszt syna zmarłej, zakwaterowani w hotelach i były celebracje, celebracje i jeszcze raz celebracje. Moja relacja jest z ostatniego dnia uroczystości, kiedy wszyscy już w przeczuciu, że osoba zmarła już odeszła do lepszego świata, celebrowali właśnie to szczęście, że ona już tam jest, że oni oddają ją jej cześć, ale że już są spokojni, dlatego jest ten uśmiech, dlatego jest ta radość, dlatego jest ten spokój, ale też pokazanie całemu światu, że oto my wszyscy jesteśmy razem z tą mamą naszego bohatera i do końca byliśmy z nią, oddaliśmy jej cześć i ona może być spokojna, że o niej zawsze będziemy pamiętać. Zadałam ci pytanie i wrócę do tego chętnie, bo jestem ciekawa, jak to jest fotografować tych ludzi, kiedy przychodzisz spoza tej kultury. Niektórzy uśmiechali się dumnie, prezentowali niesione ze sobą jakieś elementy rytualne, też często broń. Masz takie zdjęcie mężczyzny, który pozuje z nabojem, z jakiejś broni, przepraszam, nie znam się na tym, w ustach. Masz dzieci, kobiety, kwiaty, mnóstwo tych, tych elementów i niektórzy patrzą wprost w obiektyw, a inni wydają się go w ogóle nie zauważyć. Jak to się osiąga? No tutaj to nie powiem, że mam jakieś specjalne zdolności. Po prostu z synem, który to organizował, z organizatorem, on mnie zobowiązał do robienia tych zdjęć. W związku z tym ja byłem jak gdyby namaszczoną osobą, która mogła te zdjęcia robić. To zmienia postać rzeczy. Nie byłem obcym. I jemu bardzo zależało na tym, żeby te zdjęcia były utrwalone i żeby właśnie biały człowiek zrobił mu taki album, którym on może rozdawać swoim przyjaciołom, pokazując właśnie tą scenerię pogrzebową. No i ja miałem oczywiście wielki problem, bowiem tam było naprawdę tysiące ludzi i ja zrobiłem tysiące zdjęć, Natomiast w albumie skonstruowałem go w oparciu o taki tradycyjny nord, czyli pokazując właśnie te rodziny królewskie, pokazując załóżmy wszystkich wojowników i wszystkich, którzy są ubrani tradycyjnie. Natomiast tam równie można było zrobić i można zrobić album pokazujący yy, celebrytów, piosenkarzy, dziennikarzy, ministrów, którzy są ubrani. Tradycyjnie, ale nowocześnie. I to byłby zupełnie inny album, który mógłby pokazać, że zupełnie jest to inny pogrzeb, bowiem tam było tyle różnorodności i tyle ludzi. Natomiast proszę państwa, no Gana jest krajem niesamowitym, bo to jest bardzo bogaty kraj, wbrew pozorom. Jeden z bardziej stabilnych i tak dla zobrazowania może tego, to mogę opowiedzieć tą historię właśnie, jak z synem zmarłej rozmawiałem na temat tego albumu i on mnie zaprosił do siebie do domu, no ja podjechałem po taką wielką rezydencję, tam żeśmy dość długo czekali, zostałem wpuszczony i te wrota się otwarły i jedziemy, jedziemy tam kilometr, dwa, podjeżdżamy pod takie wzniesienie, jak się potem okazało, tam można było samochodem objechać, ale spokojnie mnie właśnie wysadzono przed tym zniesieniem, żebym po tych schodach do tego domu szedł. No i szedłem tak jak po piramidzie egipskiej do tych schodów. Pewnie, że dla podkreślenia wagi, gdzie ja idę. No i tam był piękny dom. Oczywiście do domu nie zostałem zaproszony, tylko właściciel wyszedł z tego domu i tam była taka altana. Tam sobie siedziałem, omawialiśmy załóżmy te problemy związane z tym pogrzebem, jak to zaprezentować. No i ja tam zwróciłem uwagę, że wokół tego domu, tam takim parkingu stoi no bardzo dużo, kilkadziesiąt fantastycznych samochodów. Bardzo rzadkich. To znaczy, nie jestem jakoś zwariowany specjalnie na punkcie samochodów, no ale jak się widzi tyle różnego rodzaju yy, marek, no to człowiek może się zdziwić i tak lekko ciarki przechodzą, co, gdzie ja jestem. Więc ja tak co chwilę zerkałem na te samochody i on do mnie mówi, co, podoba ci się? Ja mówię, no tak podoba. On mówi, wiesz, to jest z tego roku. A z zeszłych lat samochody to są tam z tyłu za domem. No więc to pokazuje, że Gana A jest był bardzo... październik. Tak, był październik. A to pokazuje, jak Gana jest różnorodna, że są ludzie, którzy też są o wiele biedniejsi i bardzo biedni, ale są też ludzie, którzy po prostu no, nie przybierają w samochodach i mają... Ja oczywiście za ten dom już nie poszedłem, bo tam te kilkadziesiąt samochodów na tym pierwszym placu już mi się zlewały i miałem wystarczający obraz tego, z kim mam do czynienia. Natomiast no, co dla mnie się dobrze skończyło, to, że ten pan ode mnie kupił cały nakład tego albumu, więc to było dla mnie miłe i że był zadowolony. To znaczy z tych albumów, które on tam miał przedstawione, to stwierdził, że ten biały człowiek to pokazał to najlepiej i on jest z tego zadowolony. Także to jest fajne No i to się bardzo z tego cieszę. Natomiast pogrzeb jest bardzo istotny. Ja tutaj nie chciałem rozmawiać na ten temat, ale ja też mam jakieś korzenie w Ganie, bo jestem też członkiem rodziny królewskiej Agona Royal Family i też mam tytuł Książęcy. I też się kiedyś interesowałem, bo byłem na wielu pogrzebach i... Przyznano mi jakiś tam czas temu, że mój pogrzeb będzie trwał trzy dni i w zeszłym roku, tak sobie mówię, to ja już tym księciem jestem od 2018 roku i tak z ciekawości mówię, no dobra, to ja jestem tym księciem już tyle, czy, czy, czy ten pogrzeb to, to będzie te trzy dni, czy może tego, na co mi powiedziano, to było w zeszłym roku, że jak dociągnę do roku 2026, to już od czwartku cztery dni. Także. Tak, tak. <laughs> nie chcieliśmy, proszę państwa, mówić, Wojtek, przed wejściem do studia. Mówi, nie mówmy, nie mówmy, że jestem księciem, bo ja chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy gościmy księcia w głębi ostrości. Ale no, to jest tytuł przyznany ci za wiele zasług, które miałeś w rozwoju Gany. To jest druga część twojego życia. Ja bym teraz chciała i gratuluję ci tych czterech dni pogrzebu oczywiście. Mm. E, ja, warto żyć. Ja bym chciała cię zapytać, bo bardzo różnorodne albumy przy, przyniosłeś do studia, oglądamy je teraz. I są te sytuacje brzegowe. Bardzo biedni ludzie, którzy śpią na ulicy. Tu rozmawialiśmy przed chwilą o dwumiesięcznym, dwumiesięcznej uroczystości pogrzebowej bardzo bogatych ludzi. Zwróciłam uwagę na album, który pokazuje dzieci Gany, który zrobiłeś pod patronatem UNICEF-u. To jest album taki wzruszający, ale odszedłeś na na szczęście od takiej pułapki, udało ci się tej pułapki uniknąć, kiedy to przyjeżdża biały człowiek i fotografuje czarne dzieci, które są wszystkie takie ładne, klepie je po główkach. To w ogóle nie jest taki album. Dzieci są największym skarbem Gany, prawda? To inaczej to do tego podszedłeś. To znaczy ogólnie bardzo się staram pokazywać to, co widzę. Nie koloryzuję i nie dramatyzuje. Po prostu chcę zrobić pewien dokument, żeby było to świadectwo czasu i żebyśmy mogli na to popatrzeć w różnej perspektywie. Ja tam jestem już 12 lat i już zauważyłem, że mam tysiące fotografii miejsc, których już nie ma. Gana się rozwija. Fotografowałem przyrodę, drogi, które były bezdrożami, teraz tam są asfaltowe arterie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, no to rzeczywiście jest to niesamowita rzecz, bo te dzieci są największym skarbem w Ganie. I tam się mówi, że gdzie nie ma dzieci, tam nie ma bogactw. Tam jest bardzo duża dzietność, taka rodzina gańska to jest mniej więcej czwórka dzieci. Średnia wieku jest bardzo niska, bo jest 21,5 roku, ale to nie jest najniższa w Afryce Zachodniej. Najniższa jest w Burkino Faso, 16,3 miesiące, to jest średnia wieku. Także dzieci, dzieci i jeszcze raz dzieci. I jest jeszcze jedna taka rzecz na przykład, która mnie na początku bardzo dziwiła. Mianowicie jak zacząłem tam pracę i miałem dużo różnego rodzaju... Spraw do załatwiania w urzędach i tak przyszedłem do jednego urzędu, patrzę, a tam dziecko jest gdzieś pomiędzy biurkami, mówię, cholera, chyba przedszkole zamknięte albo żłobek, idę do banku, a tam kobieta operuje przy komputerze, a obok komputeru jest dziecko, które leży, mówię, no jakaś epidemia, brak... Tych wszystko, a to się okazuje, że nie, bo jak te również tam w miejsca, gdzie pracuję, kobiety bardzo często przychodzą z dziećmi do pracy, a jak jeżdżę po wioskach, to tam szczególnie to widać, jak kobiety pracują na farmach, czy przy orzechach, przy, przy zbiorach i te dzieci mają na plecach i te dzieci są tak bardzo blisko matek i to ma... Takie podwójne uwarunkowanie. Z jednej strony, że tych przedszkoli i żłobków za dużo nie ma. Druga rzecz, że one są dość drogie, ale przede wszystkim, że ich nie ma. A już na pewno nie ma ich na wsiach, na głębokim, tam gdzie wsie są położone w buszu. Nie będziemy otwierać tych albumów, żeby nie, nie, nie, nie, nie hałasować, natomiast prawda jest taka, że tutaj jest wiele zdjęć, gdzie właśnie matka robiąc jakieś porządki czy gotując, ma dziecko na plecach i to dziecko, tą bliskość widać pomiędzy nią a matką i ono tam sobie smacznie śpi. Ja tak sobie pomyślałam, a może to i lepiej, że te dzieci są tak długo z mamą. I mówiąc szczerze, to właśnie to, co jest charakterystyczne, co mnie bardzo ujęło w Ganie, to to, że być może ludzie żyją tam o wiele, na pewno, o wiele skromniej niż my. I niewątpliwie nie mają tego, co niesie cywilizacja w Europie. Ale bycie Biednym nie oznacza bycie nieszczęśliwym, czy życie skromne nie oznacza życie nieszczęśliwe. Ja tam spotkałem wielu ludzi, którzy żyją bardzo skromnie, ale szczęśliwie. I mam nadzieję, że też w moich albumach widać tych ludzi, którzy no, żyją swoim życiem. Ja się pytałem jednego z kolegów, gańczyków, jak Wam się w ogóle żyje? I on mówił, wiesz, bo różnica między nami jest taka, że my w Ganie umiemy cieszyć się życiem takim, jakim mamy. Natomiast mam takie wrażenie, że wy ciągle gonicie za lepszym życiem i ono niekoniecznie musi nastąpić. Natomiast frustracja następuje, bo jesteście niezadowoleni. A my staramy się z tego, co mamy, wybrać to, co najlepsze. Dlatego Gańczyk często, jak stoi na przystanku, ktoś tam uderzy, to on sobie śpiewa, on sobie tańczy, on jest zadowolony, on się cieszy. W Ganie najważniejsze jest to, co jest teraz. Ja w tej chwili jestem z Igą w studiu i to jest najważniejsze. Nic więcej nie istnieje. Nie ma wczoraj, nie ma jutra. I to jest takie gańskie nastawienie. Natomiast my często staramy się, nawet jeżeli kogoś miłego spotkamy, z kim się jesteśmy, mamy tą fajną chwilę. Ale jak gdyby tak uciekamy, mówiąc, no wiesz, to fajnie, że się widzimy, ale jak się spotkamy w sobotę, to sobie pogadamy. A tej soboty może w ogóle nie być, a to, co mamy w tej chwili, nam ucieka. A tego nie rozumiemy często. To by była świetna puenta naszej rozmowy, audycji głębiostrości, która zbliża się do końca, ale pomyślałam sobie, że warto powiedzieć o tym, że na przełomie maja i czerwca tego roku... Wojtek y, przyjedzie z gańskimi fotografami y, i będzie kilka wystaw. Wojtku, na koniec audycji, gdybyś mógł powiedzieć państwu, gdzie będziecie, żeby gdzieś mhm. y, no, mieć szansę, czy rozmowy, czy zobaczenia tych prac, bo będą i twoje prace, i prace fotografów z Ta. Gany. Proszę państwa, szybciutko. Będziemy w Płocku, u Henia Malasy, który nam zorganizuje tam fantastyczną wystawę dla naszych fotografów gańskich. Będziemy w Gdyni, w, w Gdynia Film Centrum, tam Sławek Pultryn to organizuje. Będziemy u Antka Florczaka w Muzeum Fotografii w Janowie. Będziemy w Zamościu i będziemy w Warszawie, prawdopodobnie w Stratosie, gdzie będzie moja wystawa. Także serdecznie Państwa zapraszam. Będzie dużo spotkań środowiskowych, ale wszystkich mile widzimy, zapraszamy. Będziemy odpowiadać na każde pytanie. To bardzo ważne. Wojtku, jeszcze jedna prośba. Jak szukać tych informacji o twojej wystawie, o wystawie kolegów z GAN-y? Czy media społecznościowe to jest dobry adres? Na pewno media społecznościowe. Będę szukał wszystkich możliwych sposobów, żeby państwa poinformować o konkretnych wydarzeniach w konkretnych miejscach. Także serdecznie zapraszam, mamy jeszcze trochę czasu, będę się przygotowywał. Wojciech Zaręba i Gana to właściwie dwójka bohaterów tej naszej dzisiejszej audycji, a ciąg dalszy, jak państwo słyszą, nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, to była Głębia Ostrości z Wojciechem zarębą. Dziękuję ci Wojtek bardzo za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. I serdecznie wszystkich pozdrawiam. Żegnamy się Głębia Ostrości i Niewiadomska, Wojciech Zaręba. Dziękujemy. Głębia Ostrości. Reklama. Przeceny ceny XXL i niedziela handlowa w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert, masz. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć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 Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Cały czas trwa poranny, niedzielny poranek w Polskim Radio 24. Prawie 32 minuty po godzinie 11.00 już mamy, więc już blisko południa. Natomiast teraz przed nami temat związany z pontyfikatem papieża Leona XIV. Przede wszystkim podsumowanie jego pielgrzymki do Afryki.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 A w naszym studiu pan redaktor Krzysztof Tadej, dziennikarz telewizji Polonia. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od tej pielgrzymki. Ojca świętego Leona XIV, ona już została zakończona. To podróż apostolska do Afryki. W ostatnim dniu pielgrzymki papież sprawował mszę świętą na stadionie w Malabo w Gwinei Równikowej i podczas tej 11-dniowej podróży Leona XIV odwiedził Algierię, Kamerun, Angolę i Gwinę Równikową. Była to też trzecia zagraniczna na podróż od początku pontyfikatu. Ta pielgrzymka została, albo jest określana często, tak jak czytałem, różnego rodzaju relacje, jako jedna z najbardziej intensywnych. Czy rzeczywiście tak było? Rzeczywiście tak było. Trzecia pielgrzymka papieża. Przypominam, że wcześniej ta pierwsza była do Turcji Libanu, druga do Monako. Teraz cztery kraje afrykańskie, bardzo różne, odległe od siebie. W sumie w tych krajach Mieszka 112 milionów osób i chciałbym zacząć od takiego szczegółu, który prawie nie został zauważony, a papież lecąc, wracając z Afryki do Rzymu opowiedział o jednej sytuacji, która może dotyczy innego kraju, ale charakteryzuje pielgrzymkę do Afryki. Y, powiedział tak, że nosi ze sobą zdjęcie muzułmańskiego dziecka, które podczas wizyty w Libanie czekało z tablicą Witaj papieżu Leonie", a w ostatniej fazie wojny to dziecko zostało zabite. I on przez całą tą afrykańską pielgrzymkę miał ze sobą to zdjęcie i ciągle mówił o pokoju. To była wielka pielgrzymka dotycząca pokoju, ewangelizacji, no bo papież, co podkreślał, jedzie do tych, którzy wierzą, żeby umacniać ich w tej wierze i, i, i dawać nadzieję, ale także szukał dialogu ze światem muzułmańskim, z imamami, spotkanie w Kamerunie na przykład. Świat muzułmański to oczywiście Algieria, tam jest 98% muzułmanów i możemy tak chyba podsumowując, gdybyśmy mieli je, wybrać dwa czy jedno zdanie, to była pielgrzymka pokoju, przebaczenia, pojednania i wielkiej radości. Bez względu na to, gdzie papież się pojawił w tych krajach, to było bardzo dużo ludzi i wielki, wielki entuzjazm. E, no oczywiście największy w Gwinei Równikowej, gdzie jest, e, gdzie 75% ludzi to katolicy i, i to był po prostu szał. Ale na każdym spotkaniu, jak było jakieś świadectwo, jakieś powitanie, ludzie witali. I to, to było to przerywane śpiewami, tańcami I, i czułość było tak, że i papież się z tym bardzo dobrze czuje, bardzo jest dobrze odbierany I, i ci ludzie po prostu się cieszą z każdego spotkania i z każdego słowa. A treści, które wypowiadał były bardzo uniwersalne, warto do nich sięgać, bo to są również bardzo ważne zdania dla każdego człowieka. O tych treściach za moment sobie porozmawiamy, kilka wypowiedzi papieża Leona 14 XIV wartych, na pewno zacytowanie się pojawi, ale te zastanawia mnie to, jak papież z Pana obserwacji oczywiście reagował na te spotkania z wiernymi, no bo z drugiej strony była radość, było szczęście, uśmiechy, tańce, a papież Leon XIV jak reagował na spotkanie z wiernymi? Yy, bardzo dobrze. Taka ogólna obserwacja to, że bardzo dobrze z tą pielgrzymkę, gdzie było bardzo dużo spotkań yy, i to w różnych miejscach. To znaczy nie tylko te oficjalne yy, spotkania z władzami, światem nauki, yy, msze święto oczywiście, ale także pojechał do więzienia, pojechał do domów opieki osób starszych i cały czas coś tam się działo. I papież w doskonałej formie trochę przypomina Jana. Pawła II. Zresztą te dwa wątki polskie, jakie się tam pojawiały w każdym kraju, to jest cytowanie słów Jana Pawła II i polscy misjonarze i polskie misjonarki. W zasadzie w każdym z tych krajów pojawiały się i pojawiali się i, no i to było też takie, takie piękne. Także papież bardzo dobrze reagował, ale też mówił mocne słowa. Dlatego, że w tych krajach, które odwiedzał, każdy z tych krajów ma różne problemy. Na przykład korupcja, Albo, albo pucz, gdzie jest władza i, i przejęcie władzy i to jest spowodowane później jakieś walki y, o tą władzę, powoduje cierpienie niewinnych ludzi. Mówi o sprawiedliwości, mówi o, o nierównościach. Y, I to, żeby pokazać, że świat nie jest taki piękny, to na przykład sobie przypominam takie spotkanie w Angolii, gdzie y, papież przyjechał, było właśnie tak jak mówiłem, tanecznie i śpiewnie. I zaczęły się świadectwa miejscowych osób i wyszedł katechista yy, i bardzo mocne świadectwo powiedział, że yy, on, jego dużo kosztuje to, żeby ewangelizować. To znaczy on dochodzi 10 kilometrów do miejsca, gdzie ewangelizuje, brakuje mu środków na utrzymanie rodziny, a miejscowe władze uniemożliwiają również teraz podkreślił to udział w liturgii słowa, bo zapraszają go na spotkania polityczne, żeby z tymi władzami uczestniczył. Yy, więc to było bardzo takie, wszystko było takie otwarte, tak? Nie, nieudawane i niesztuczne i to te pielgrzymki właśnie, ta pielgrzymka do Afryki ma tą swoją wyjątkową wartość. Już na początku tej pielgrzymki w samolocie papież powiedział, że kiedy w maju został wybrany na stolicę Piotrową, to od razu mówi tak, powiedziałem, na swoją pierwszą podróż chciałbym wybrać się do Afryki. i nie od razu zasugerowali, że Algieria ze względu na Świętego Augustyna, ale później logistycznie przygotowanie to było dosyć trudne, bo gdzie na przykład były wybory prezydenckie w jednym z krajów i tak dalej i to była trzecia pielgrzymka, ale jakże piękna. I teraz a propos też tej pielgrzymki i mocnych słów, o których pan tutaj redaktor wspomina papieża Leona XIV w różnych miejscach, w których się pojawiał. Zastanawia mnie wątek być może trochę na marginesie tego wszystkiego, ale czy on się pojawił, czy on wrócił, to znaczy zaognionych relacji papieża Leona XIV z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Tak, możemy powiedzieć, że jak sobie przeczytamy te relacje z pierwszych dni, na, na przykład pierwszych dziewięciu dni szczególnie, to prasa światowa jakby porównywała wypowiedzi papieża do tego, co nastąpiło, z, co wcześniej wywołał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a pozwolił sobie na coś, na co nie pozwolił sobie dotychczas żaden prezydent Stanów Zjednoczonych na taką krytykę papieża, która wywołała szok w świecie, nie tylko u katolików, powodowała wielki jakiś taki ból, Natomiast y, tylko dlatego nie ma ostrych słów odpowiedzi dla prezydenta Trumpa, dlatego, że dał przykład papież, żeby reagować spokojnie i mówić o wartościach. Przeniósł jakby poziom y, wypowiedzi na y, poziom tej, nie, nie wdając się w polemikę, ale, ale mówił na nieco innym poziomie. Y, nie odszedł od żadnego tekstu, który był wcześniej przygotowywany. Y, natomiast dziennikarze słysząc o tych... O osobie, m, na przykład, e, która czyni zło albo wywołuje wojnę, że taka osoba powinna być potępiona i e, czy, m, wywoływanie wojny niczego nie załatwia, e, przywoływanie słów papieża Jana Pawła II wojny i tak dalej, no to od razu było to porównanie z Trumpem e, i to jakby samo siebie nasuwało się. I ja zgadzam się z takim dziennikarzem, który chyba najlepszym jest dziennikarzem, jeśli chodzi o powieści o Watykanie w Polsce, czyli pan Augustyn z Tygodnika Powszechnego, który napisał, że król jest nagi, jeśli chodzi o Trumpa, że już każdemu spadły... Yy, znaczy, jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, jaki to jest człowiek, to już, to już teraz wie, już w stu procentach. Yy, I nie wchodząc w polemikę, papież Leon XIV spowodował, że jakby sam prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się zorientował, co zrobił. Kolejny temat przed nami dotyczący tej pielgrzymki i Ojca Świętego. Padły takie słowa skierowane do dzieci, afrykańskich dzieci. Tutaj cytat Drogie dzieci, wiem, że wielu z was przeszło przez trudne doświadczenia. Niektórzy zaznali cierpienia, nieobecności poprzez utratę rodziców lub osób bliskich. Inni doświadczyli lęku, odrzucenia, opuszczenia, niedostatku i niepewności. Jesteście powołani do przyszłości wspanialszej niż wasze rany. Tak mówi Ojciec Święty. Jak to interpretować? Piękne słowa. Jeszcze bym dodał do tych słów to, co powiedział w Angolii. Yy, nie bójcie się powiedzieć tak Chrystusowi. Yy, Chrystusowi i całkowicie kształtować swoje życie na Jego wzór. Nie lękajcie się o jutro, yy, nale, należycie całkowicie do Pana. On w każdej sytuacji, również z młodzieżą w tych różnych krajach na spotkaniach dodawał sił, mówił nie lękajcie się. Jezus jest zawsze z nami, zawsze silniejszy od jakiejkolwiek mocy zła w każdej burzy do nas dołącza i powtarza jestem tu z tobą, nie lękaj się i te słowa nie lękaj się były powtarzane w każdym z tych krajów i myślę, że to dodało takiego wielkiego entuzjazmu. Jakby pan zobaczył te reakcje na, na tych stadionach albo na tych miejscach, gdzie były msze święte no to naprawdę było to coś niesamowitego to ten papież, którego z reguły pamięta, widzimy, czy wyobrażamy sobie, czy te, te ostatnie ujęcia z nim jak gdzieś go oglądaliśmy jako osobę bardzo skupioną, to tam po prostu był uśmiechnięty, radosny i to powodowało taki niesamowity klimat tej pielgrzymki. A jak właśnie kwestia tego młodego pokolenia, dzieci, często przez los niezwykle skrzywdzonych, wybrzmiewa, jeżeli chodzi o sam pontyfikat Ojca Świętego Leona XIV, no bo też 8 maja będziemy mieli rok już tego pontyfikatu. Czy właśnie takie odniesienie do dzieci, do tego młodego pokolenia jest wyraźnie widoczne w tym pontyfikacie? To znaczy podczas pielgrzymki na pewno było bardzo widoczne, dlatego że Papież Leon XIV zdaje sobie sprawę i to podkreśla, że Afryka jest przyszłością kościoła. Tam wzrost, jeśli chodzi o katolików, jest 3% w skali roku. i Było bardzo takie charakterystyczne, to bardzo dobrze, że pan do tego nawiązał, jak w Kamerunie papież powiedział, że jest taka tendencja do wyjeżdżania z kraju. A on mówi, zostańcie tutaj, tu twórzcie ten kraj i, i każdego dnia możecie rozwijać ten kraj pomimo tego, jakie są trudności, więc zachęcał do tego, żeby, żeby nie było tej migracji. Jeszcze pamiętam takie spotkanie papieża w więzieniu, kiedy pojechał do więzienia. Mówił o tym, że każdy, zresztą powtarzał to też w innych miejscach, że, że każdy człowiek jest, ma swoją godność. I powiedział jedno z najpiękniejszych zdań pontyfikatu. Każdy dzień może być nowym początkiem. Każdy dzień może być nowym początkiem w czynieniu dobra, w, zmianie swoje, w przemianie swojego życia, w odnowieniu swojego życia. Takie fajne przesłanie dla, dla wszystkich. I wtedy mi się przypomniał podczas tego spotkania taki piękny wiersz księdza Jana Twardowskiego. Ja często tu chodziłem w Warszawie, na Krakowskie Przedmieście i, i do kościoła wizytek i tam się spotykaliśmy w zakrystii, który napisał wiersz Sprawiedliwość, gdzie pierwsza zwrotka brzmi tak. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, Gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, to nikt nikomu nie byłby potrzebny. I papież poprzez tą pielgrzymkę mówi, każdy z was jest potrzebny, każdy z was może tworzyć coś pięknego w danym kraju, ale postawcie na dobra, nie zło. To jest kwestia wyboru. Nie, nie możecie być zapatrzeni na przykład w przywódców, i to podkreślał, y, politycznych niektórych, gdzie dominuje korupcja, dominuje wartości y, materialne i, y, i w zasadzie życie ogranicza się do zdobywania rzeczy materialnych. Waszą wartością, na przykład tak mówił w Angolii, ale także w Gwinei Równikowej, waszym skarbem są wartości tak, i wasza wiara. Ale apelował też do sumień. Tutaj wracam do Kamerunu, do tej, do tej pielgrzymki. Widzicie jak wielu ludzi jest głodnych, przytłoczonych zmęczeniem? Papież Leon XIV pyta, co z tym czynicie? Jak to interpretować? Czy to jest w pewien sposób apel do sumień, jeżeli tak, to czy ich? Yy, apel do rządzących, tak? Dlatego, że na przykład w tych krajach afrykańskich widać ogromną taką, ogromne zróżnicowanie. Jeden procent ma ogromny majątek, a, a reszta po prostu głoduje, tak? I to nie tylko te cztery państwa, gdzie był, gdzie był yy, ląd 14, ale jak na przykład byśmy sobie pojechali do Kenii, gdzie yy, najrobi jest największe wysypisko śmieci, to właśnie to, to jest tam niesamowity widok, bo tam dzieci szukają na tym wysypisku śmieci coś do jedzenia i nieraz nie mają już siły, żeby szukać. I tam jeżdżą polskie misjonarki, polscy misjonarze i zabierają te dzieci do swoich ośrodków i im pomagają. Yy, I to jest rzeczywistość taka, której my nie doświadczymy tutaj w Polsce. Tak? Nieraz jak się przyjeżdża z Polski do Polski np. z takiego kraju jak Peru, bo to się wiąże z lonem 14, Tam prawie 20 lat przecież spędził. Jak pan pojechał do Pariakoto, gdzie zginęli po, męczennicy, do tych wiosek, gdzie się przygotowuje jedzenie przy ogniskach, tak się wraca z, tak, z takich miejsc, to człowiek y, dziękuję Bogu, że żyje w Polsce, bo żyjemy jak w raju, tak? Natomiast y, to jest rzeczywistość afrykańska. Tak? To jest ogromna bieda i papież tutaj bardzo słusznie Pan podkreśla, apeluje o to, żeby, żeby była sprawiedliwość i żeby dzielić się tym, co mamy. Jeśli ktoś ma, to niech podzieli się z tym, który umiera, bo jest głodny. Jeszcze jedna kwestia też, na którą papież Leon XIV zwraca uwagę w sposób szczególny i wydaje się to warte podkreślenia a propos tego, dokąd my zmierzamy i jak szybko chociażby technologia się rozwija. Tutaj cytat. Nie sposób na przykład ukryć, że błyskawiczny postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, przyspieszył spekulację związaną z zapotrzebowaniem. Na surowce, co wydaje się sprawiać, że zapomina się o podstawowych wymaganiach, takich jak ochrona stworzenia, prawa wspólnot lokalnych, godność pracy i ochrona zdrowia publicznego. W tym kontekście przyłącza Zobaczam się do apelu papieża Franciszka, który dokładnie rok temu opuszczał ten świat. Dzisiaj musimy powiedzieć nie dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija, tak stwierdził papież Leon XIV. To też bardzo ciekawy kierunek i chyba mm, dobry, dobry kierunek w kontekście właśnie zauważenia takich bieżących problemów, ale też problemów, które mogą się rozwijać albo jeszcze bardziej generować w przyszłości. Podkreślał też papież, że te kraje afrykańskie były w przeszłości wykorzystywane tak, przez kraje, które ich kolonizowały. Przecież na przykład taka gbina równikowa odzyskała niepodległość w 1968 roku dopiero. Algeria ma ogromne zasoby gazu. Teraz dopiero wykorzystywane przy tej sytuacji z Rosją. To tam zwiększa się wydobycie i to jest alternatywa dla tego gazu rosyjskiego. I te kraje mogą się naprawdę pięknie yy, rozwijać i budować się też materialnie, ale żeby nikt ich nie wykorzystywał. Takim problemem teraz w Afryce jest w niektórych krajach afrykańskich jest wchodzenie Chin, bo praktycznie gdzie pan spojrzy tam w jakimś kraju typu Kenia, no to na przykład właśnie te nowe technologie, no to to są to jest sprzęt chiński i to też potencjalnie może budować jakieś takie zagrożenia. Yy, dobrze, że papież zwer... ta pielgrzymka to było zwracanie uwagi na różne problemy i, i były bardzo to różnorodne problemy w zależności od kraju, tak? Natomiast ten postęp technologiczny i sztuczna inteligencja, która leży na sercu bardzo Ojcu Świętemu, to jakby ten wątek też się przewijał w kontekście prawdy. Jak teraz sobie zobaczymy coś w internecie, to już człowiek nie wie, czy dany filmik to jest prawda, czy nieprawda i, i, i łatwo by patrzeć na przykład wybory, bo można jakieś złe słowa włożyć do w usta kogoś, kto nie wypowiedział tego i to też jest zagrożenie dla państw afrykańskich swoją drogą i papież w jednym z wystąpień, ale nie podczas tej pielgrzymki mówiąc o technologiach i sztucznej inteligencji, mówił, że musimy oprzeć to na wartościach, a taką podstawową wartością na przykład w dziennikarstwie jest prawda. Jak można by było podsumować krótko tak Hasła tej pielgrzymki, pokój z wami, w nim jesteśmy jedno. Pielgrzym nadziei i to wszystko pięknie nam się y, łączy podczas tej y, pielgrzymki. I ta pielgrzymka, jeszcze chcę dodać, że y, tak jak mówiłem tutaj w studiu Polskiego Radia 24 podczas tam poprzedniej wizyty, y, że papież y, Augustianin, bo tak siebie określa, y, Franciszek nie mówił, papież Jezuita, tak, ale y, y, y, będzie papieżem misjonarzem, tak jak na przykład Jan Paweł II. Od Pawła VI mamy te y, wyjazdy, pielgrzymki zagraniczne. Już są następne, bo zaraz jest do Hiszpanii. Kolejną już przygotowuje Watykan do Argentyny, Urugwaju i Peru. Następna Portugalia i później Korea Południowa. Papież po wyborze, o którym pan wspomniał, 8 maja, nie mógł wyjeżdżać, bo tak dużo było w roku świętem wydarzeń co trzy dni praktycznie w Watykanie, gdzie, na których musiał być. Ale już koniec roku była ta pierwsza pielgrzymka i teraz będziemy mieli papieża, który wyjeżdża do różnych krajów świata, miejmy nadzieję, że do Polski, ale z tych rozmów z Watykanu, takich nieoficjalnych, które ostatnio prowadziłem wynika, że nie wcześniej niż w 2028 roku. Wspomina, wspomina pan redaktor tę datę 8 maja, to ja zapytam a propos no właśnie tego zbliżającego się już roku pontyfikatu Leona XIV. Jakie były najważniejsze mm, akcenty tej posługi? Pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest właśnie zwrócenie uwagi na Boga. Znaczy papież, tak jak to jest 267 papież w dziejach świata, tak jak każdy papież yy, robi to samo, czyli ewangelizuje yy, i ten papież... Upraszczając, mówi tak, odkryj Boga w swoim życiu każdego dnia. Ten każdy dzień, to co mówiłem podczas tej pielgrzymki, wypowiedział te słowa, może być nowym początkiem. Nie bądź obojętny. Jeśli sobie prześledzimy na przykład takie było fajne przemówienie do młodzieży w Stanach Zjednoczonych, a później określone przez e, Watykan, że to jest do młodzieży całego świata, e, to przestań być obojętny. E, wybierz Chrystusa, otwórz się, nie lękaj, a zobaczysz, jak zmieni się życie, jak od odnajdziesz sens życia. I przy okazji zachęca do czytania Biblii. tak Więc to jest ten papież, który po pierwsze zwraca uwagę na Boga, po drugie buduje mosty, a nie buduje mur, mury. Przecież można było Trumpowi też mocno odpowiedzieć. Yy, natomiast no, z, z, sam tak się przedstawił światu, że, że, że no to, to jest totalna kompromitacja, moim zdaniem, Trumpa. Yy, budujmy dialog, yy, reagujmy spokojnie, papież pokoju i jakby drogą do tego pokoju jest sprawiedliwość i przebaczenie. A na ile rzeczywiście ten temat pokoju stał się osią tego pontyfikatu? Osią tej pielgrzymki na pewno, natomiast teraz jak widzimy, jak papież mówi, że serce Boga rozdzierają wojny, konflikty yy, i to jest totalna rozpacz, tak? Yy, ale... Bóg jest silniejszy od zła, dodaje papież i to jest nasza nadzieja. I to jest coś podstawowego w czasie tych 12 miesięcy pontyfikatu. Na różne sposoby papież nie tylko mówi o pokoju, jak sobie zobaczymy tą ostatnią modlitwę o pokój, wypowiada bardzo ostre słowa, tak żeby dotrzeć do sumienia każdego człowieka, nie tylko katolika. Więc to jest jedna z podstawowych spraw w czasie tego pontyfikatu Leona XIV. A jakie wyzwania przed papieżem Leonem XIV w takim razie na kolejny czas jego pontyfikatu? Jakie są najważniejsze może priorytety? E, priorytety to oczywiście kwestie właśnie tych konfliktów światowych, które nazywał papież Franciszek trzecią wojną światową w kawałkach. Druga sprawa to jest wyzwanie dla kościoła, bo mówiliśmy sobie Afryce, że tam jest wzrost i to jest kościół przyszłości, ale jak spojrzymy na inne kontynenty czy inne kraje, to już jest w niektórych zdecydowanie gorzej. To jest wyzwanie też dla ona czternastego, co zrobić, żeby ożywić wiarę ludzi i skoncentrować ich myśli na Bogu. To na pewno jest kolejne wyzwanie. Trzecie to jest oczywiście młodzież i dzieci. Słusznie Pan podkreśla, że tutaj Lon 14 zwraca na to ogromną uwagę. Wspominaliśmy też w naszej rozmowie papieża Franciszka, rok od jego śmierci, od pogrzebu. Zastanawia mnie to, czy przesłanie papieża Franciszka jest dzisiaj żywe, czy jest widoczne przynajmniej w jakichś fragmentach w tym, co robi, co mówi ojciec Święty Leon XIV. Ojciec Święty Leon XIV nawet podczas tej wizyty do dziennikarzy, jak wyszedł, to w zasadzie jedna z konferencji prasowych to była zdominowana jego wypowiedzią o papieżu Franciszku, o papieżu wspaniałym, o papieżu, który e, taki nacisk położył i, i, i wszystkich nas poruszył, jeśli chodzi o biednych, bezdomnych, e, słabych, chorych, osoby starsze. E, i Który wołał do człowieka drugiego, nie bądź obojętny, tylko pomóż, czyń dobro. Tak jak mówi kardynał Krajewski, idź, czyń dobro. E, gdzie tam, gdzie jesteś, od kiedy, od zaraz. Nie wiem, czy wypada. Ale zapytam o porównanie pontyfikatu papieża Leona XIV z tym pontyfikatem właśnie papieża Franciszka. Czy w ogóle o takie porównanie możemy się pokusić już możemy. teraz? No to jak ono wypada? To jest dwóch innych papieży, jeśli chodzi o osobowość. Dla, jedne, dla jednych wspaniałym papieżem i takim bardziej bliskim sercu był papież Franciszek, który potrafił zaskakiwać rano południe i wieczorem, swoimi wypowiedziami. To nie był papież taki, powiedzmy, schematyczny czy przewidywalny. Także to, to było coś niesamowitego. A inni wolą świat uporządkowany, wszystko przemyślane. Proszę zauważyć, jak Leon XIV wygłasza swoje przemówienia, to, to, to on bardzo długo je przygotowuje, poprawia i wszystko jest wygłaszane z reguły, z kartki. Więc dwa różne. mamy szczęście do, do, tego, do tego czasu, w którym żyjemy, bo mamy wybitnych papieży, nie mówiąc już o świętych papieżach, to znaczy od powiedzmy nie wiem, Jana 23. To, to każdy z tych papieży jest inny, ale każdy zwraca uwagę na to, co najważniejsze, na Pana Boga i na bliźniego. Ale robi to w inny sposób. Pan redaktor Krzysztof Tadej, dziennikarz telewizji Polonia, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie, naszą rozmowę. Życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo. I niespełna 4 minuty do godziny 12. W Polskim Radiu 24 przed tym mikrofonem zajdą zmiany, bo pojawi się, usłyszycie państwo, Jerem Jamrożka, który jest już obok mnie. Dzień dobry, witaj pięknie. Przed momentem było podsumowanie na naszej antenie wizyt papieża Leona XIV w krajach Afryki, 11 dni, cztery państwa afrykańskie odwiedził papież, ale ten temat, który od samego rana w zasadzie wraca, to są wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Zamach, kolejny zresztą. Kolejny zamach prawdopodobnie właśnie na prezydenta Donalda Trumpa, choć jak telewizja CNN, jak media donoszą, informują, ten zamachowiec miał powiedzieć, że chciał, no właśnie, dokonać tego zamachu na przedstawicieli amerykańskiej administracji. A tam był między innymi wiceprezydent J.D. Vance, prezydent Donald Trump z małżonką, sekretarz wojny, czyli Pete Hexe, to ile się nie mylę, też był na sali. I ten temat był przede wszystkim tym głównym w poranku I Polskiego 24. Też będziemy kontynuować oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 Między innymi pod kątem tej polaryzacji, która jest w polityce tej amerykańskiej, ale również bardzo często pojawiającej się polaryzacji również w polskiej polityce. Będziemy na to patrzeć, ale są też dobre informacje, które do nas płyną. Patrzę na to, co robią młodzi ludzie w internecie i z jednej strony mieliśmy rozmawiać o tych zagrożeniach ze strony AI, ale no, nie sposób nie przejść obojętnie na bok młodych ludzi, którzy że zbierają pieniądze na dzieci z rakiem i zebrali już ponad 100 milionów złotych, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Warto to wszystko śledzić i warto być z Polskim Radiem 24. Jarema Jamrożek z Państwem zostaje. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia. Reklama.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 A potem w Carrefourze? Super promka na niedzielę. Banany 71% taniej. Złoty 99 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 26 kwietnia. Cena przed obniżką 6,99. Po reklamie.